Cześć, zgłasza się radiostacja w Katowicach. Cześć, nadaje, nadaje, nadaje. nadaje, nadaje, nadaje, nadaje z systemem niezawodnym. Nie chodzi mi o to, by jak inne być modnym. Zawsze dla słuchaczy nigdy nie pieniędzy żądny. Już trzy lata słowa wypowiadamy w nadawaniu swobodnym. Mam nadzieję, że słowa na antenie jestem godny. Posłuchaj, posiedź domu, bo za oknem wiatr chłony. Hal, tu stacja tak właśnie się tym szczycę, że reprezentuję to miasto jak silki głupka z robotyce za słuchawkę telefonu chwycę Prześwieć słowa, nieważne gnać czy okolice Halo, halo, słuchaczy wszystkich witam Szybku się nazywam, o zdrowie redaktora pyta. Dziękuję, ja ciebie też pozdrawiam Mam głos na antenie, to trochę się wygadam Gdy podejdzie gorszy, nie powiem mu składaj nie ma kasy na nagranie, nikomu nie powiem dawać. Trzymaj się mocno ramy, to coś nagramy Słowo jest ważne, gdy je wypowiadamy Nienawidzę maniany, gdy są pomysły, to ich nie odkładamy Nieważne, dalej gramy, dalej plany, dalej grze To właśnie my piłkę rozgrywamy To właśnie my, bo ten radiowym się stajemy Z uporem do celu i nie rezygnujemy, lecz zauważ po drodze Nikogo nie zdeczemy, młode składy szanujemy, tworzymy razem, z wspieramy pozytywnym zdaniem, wyrazem Apeluję do słuchaczy dobrym być i Akceptować słabszych zarazem Zgadzam się z twoim przekazem, nie interesować się tylko skąd ta wykazem, bo tu nie o to chodzi Reprezentować pozytywnym skutkiem właśnie o to się rozchodzi Jak nam to wychodzi Ocęcie nas sami dobrych i uchwał Przez niego chcemy być rozpoznawani, rozpoznawani.